Twórzmy Księgę Sędziów, dziewiąty rozdział. W zeszłą niedzielę zaczęliśmy rozważanie tego rozdziału i przyglądaliśmy się jak to Abimelech, jeden z synów Gedeona z miasta Sychem, z jego nałożnicy, w ambicji, by zostać królem Izraela, morduje pozostałych 70 synów Gedeona, z wyjątkiem Jotama, najmłodszego, który uciekł. I próbowaliśmy tutaj patrzeć na Abimelecha jako reprezentanta władzy reprezentanta władzy w naszym życiu wszystkiego innego niż prawowitego władcy patrzyliśmy na osobę Pana Jezusa Chrystusa który stoi w kontraście wobec tej osoby Abimelecha i jego posunięć, i jego motywów, i jego sposobów, jakimi którym się posługiwał, aby osiągnąć władzę. Patrzyliśmy na osobę pana Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawowitym królem swojego ludu. i Jego postawy, i jego motywów, i jego sposobów działania. I dzisiaj e, chciałbym, abyśmy kontynuowali ten temat, chociaż e, ta część akuratnie tego rozdziału nie dotyczy tak mocno samego Abimelecha, chociaż ta historia, czy ta przypowieść raczej, którą Jotam mówi do sychemitów, oczywiście w centrum ma Abimelecha. Natomiast spróbujemy nadal z tej perspektywy rozważać ten fragment, chociaż tutaj dużą część jednak poświęcimy na rozważanie samej treści tego poselstwa Jotama tutaj sama postać tego Jotama jest ważna w tej historii jego imię znaczy Jahwe jest doskonały i czasami wiecie, czytając różne biblijne historie spotykając się z tymi imionami, jeśli poświęcimy czas i wysiłek, żeby dotrzeć do znaczenia tych imion, czasami, może nam się wydawać, te imiona są nadawane w taki paradoksalny sposób. Niektóre z nich idealnie pasują do wydarzeń, które są opisywane w danym fragmencie Słowa Bożego. Inne natomiast wydają się jakby zupełnie odbiegać od tego, co, o czym czytamy. I tutaj myśląc o całej tej historii, o tym, co tu się wydarza, ktoś mógłby powiedzieć, no gdzie tutaj widać doskonałość prawdziwego Boga, Jachwe, którego wierzę tutaj Jotam w swoim imieniu reprezentuje. Dlaczego bezbożnik wdziera się na tron Izraela? Dlaczego Bóg dopuszcza do takiej niesprawiedliwości, do przelewu krwi tych wszystkich niewinnych synów, do odbawienia też Jotama, miejsca, w którym mieszkał, także musiał uciekać i kryć się w innym miejscu. Dlaczego cały ten Izrael, zamiast podnieść krzyk przeciwko temu, co się wydarzyło, zamiast zebrać się razem i wszcząć walkę za Abimelechem, oni wszyscy poddają się pod jego władzę i przez trzy lata mu służą jako królowi. Gdzież w tym, powiedzielibyśmy, jest doskonałość Boga? Jeśli uważnie wsłuchamy się w słowa tej przypowieści Jotama i jeśli uważnie przeanalizujemy dalszą część tej historii, dostrzeżemy w nich doskonałość naszego Boga, Jego suwerenność, Jego panowanie, nawet pośród tej ludzkiej, samowoli i bezbożności w wierszu siódmym czytamy że gdy o tym doniesiono Jotamowi o czym o tym że sychemici obwołali Abimelecha królem po tym jak zamordował jego swoich braci gdy o tym mu doniesiono poszedł stanął na szczycie góry Garizim podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie czyli na kogo? na sychemitów jeśli weźmiecie mapę Izraela i poszukacie gdzie jest ta góra Gerazim to zobaczycie, że znajduje się właśnie przy miejscowości Sychem u jej podnóża leży miasto Sychem a po, na północ od tej góry Garazim znajduje się góra Ebal i między tymi dwoma górami jest taki, taka dolina i właśnie po zachodniej stronie tam na południe jakby od tej doliny leżało miasto Sychem góra Gerazin, jeżeli bylibyśmy w mieście znaleźlibyśmy się w mieście Sychem to zobaczylibyśmy, że jest jakby sama skała 250 metrów w, w górę od, od samego miasta odchodzi ta góra w taki sposób, że, że po prostu same skały idą w górę na 250 metrów i tam dopiero jest jakaś płaszczyzna najprawdopodobniej tam stał właśnie Jotam i z takiej odległości do nich donośnym głosem przemawiał. Ktoś mógł powiedzieć: e, To kto tam go usłyszy? Z 250 metrów tutaj miasto, wiecie, gwar i tak dalej. Nie wiemy przy jakiej okazji tutaj to się działo. Czy tam ci psychemici, właśnie, mieli jakieś, jakieś tam święto, czy mieli jakąś tam uroczystość swoją, czy co tam było w tym czasie, że ja tam, tam przyszedł i z tej góry do nich zawołał słuchajcie mnie obywatele z sychem i co tam, co tam coś doleciało w ogóle do nich tak? ale o dziwo y, to miejsce i nie tylko to miejsce jest kilka takich miejsc y, w tamtym regionie które mają niesamowitą akustykę i ludzie stojący po przeciwnych stronach nawet y, tej doliny na górach wcale nie musząc krzyczeć nawet, mogą ze sobą rozmawiać. Jest taka niesamowita akustyka w tym miejscu. Podobna akustyka znajduje się nad jeziorem Galilejskim, gdzie Pan Jezus niejednokrotnie przemawiał. Że można mówić wyraźnym, nie, nie krzyczącym, ale głośnym głosem i to się niesie na olbrzymie odległości. Jest kilka takich miejsc w Palestynie, które mają niesamowitą akustykę i myślę, że to Bóg tak pomyślał o tym, tak to stworzył i tak to zaaranżował, że oni w tamtym czasie nie mając, wiecie, tak jak my dzisiaj, wielkich głośników i wzmacniaczy i tak dalej byli w stanie przemawiać do tysięcy bez całego tego wyposażenia i wszyscy ich dokładnie dobrze słyszeli nie wiem, czy ta góra Gerlizim z czymś wam się kojarzy ktoś z was pamięta, czy gdzieś tam coś tam brzmi w waszej biblijnej pamięci. Nie widzę po waszych oczach, żeby komuś się coś przypomniało. Abraham? Abraham jest związany z sychem. Z pewnością. I tam być może jest jakieś odniesienie. Te dwie góry, Ebal i Gerizm, są, są razem w bardzo ważnym miejscu Słowa Bożego, które z pewnością znacie, ale po prostu nie pamiętacie, że te góry tam są może spójrzmy w to miejsce piąta księga Mojżeszowa jedenasty rozdział oto Mojżesz zanim jeszcze Izraelici weszli do ziemi obiecanej po swojej wędrówce z Egiptu przez pustynię wiecie, że Mojżesz nie miał tam wejść Mógł tylko zobaczyć tą ziemię. Zapowiedział im pewne rzeczy, które mają uczynić później, gdy wejdą. I tutaj w 29 wierszu 11 rozdziału Mojżesz mówi do nich tak. Gdy więc Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie, udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim a przekleństwo wypowiesz na górze Ebal. I teraz przypomina wam się, prawda? Ta cała historia, jak później w dalszej części w księdze Jozułego jest to opisane, jak to cały lud zgromadził się u podnóża tych, tych, tych, tych dwóch gór właśnie tam, koło Sychem i lewici weszli na te, na te dwa zbocza, tam na te dwie góry i wypowiadali z jednej góry błogosławieństwa a z drugiej góry przekleństwa, a cały lud mówił amen, niech tak się stanie, amen przyznawali, tak niech Pan nam uczyni za posłuszeństwo niechaj nam błogosławi za nieposłuszeństwo niechaj nas przeknie. i ciekawe jest że Jotam wchodzi na tę górę z której błogosławieństwa były wypowiedziane Gdyż ta znajdowała się, tak jak mówię, tuż przy więc tutaj mogą może, moglibyśmy przypadek, że tak akurat nie no, stamtąd lepiej było go słychać i tam mogli to usłyszeć. I z pewnością tutaj nie można tego wykluczyć, że tutaj to miało, to miało na celu. Jakkolwiek myślę, że jest tutaj w tym też takie jakieś głębsze znaczenie. Gdy tam jak zobaczymy, to co mówi. Wypowiada nie na zasadzie wyrzutów i przeklinania ich jedynie, ale i o tam to, co mówi, mówi zastanówcie się nad tym, co zrobiliście. Rozważcie wasze postępowanie, wasze decyzje. I jeśli dobrze postąpiliście, to niechaj to będzie błogosławieństwem dla Was. Ale jeśli źle postąpiliście, to niechaj to stanie się waszym przekleństwem. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Garyzin. Podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie. Jeśli rzeczywiście tamta akustyka jest tak dobra. I załóżmy, że ci sychemici zgromadzili się tam przy jakiejś swojej, pogańskiej uroczystości, bo wiecie, że tam była ta świątynia tego bala, Berit, z którym się związali przymierzem. I oto nagle, wiecie, ten głos dochodzi ich tam z góry. Słuchajcie mnie, obywatele, sychem! A wtedy i Bóg was słuchać będzie. Innymi słowy, Jota mówi uważnie mnie posłuchajcie, żeby Bóg was wysłuchał w tych słowach jest taka poważna takie, takie, takie pełne wręcz nie znajduję polskiego słowa dobrego, ale takiego, takiego wezwania, ponieważ słuchajcie mnie, aby Bóg was wysłuchał to znaczy, że jeśli wy mnie nie wysłuchacie teraz, to Bóg was nie wysłucha że to, co chcę wam powiedzieć jest tak ważne, żebyście to usłyszeli bo jeśli wy mnie nie usłyszycie, to potem możecie wołać do Boga i Bóg was nie wysłucha, jeśli zlekceważycie moje słowa. Jest, w tych słowach Jotama jest, jest, jest, jest takie przejęcie. Jak czasami, wiecie, jak czytaliśmy w liście apostoła Pawła, kiedy on mówi, zaklinam cię przed Bogiem żywym. To jest, to jest to tej rangi, to są tej rangi słowa. Mówi, słuchajcie mnie, aby Bóg was wysłuchał. Jotam w formie tutaj mówimy, u nas jest na głowę bajka, tak można to nazwać, ja bym to raczej nazwał przypowieścią posługując się formą takiej przypowieści o drzewach próbuję przekazać coś, co się, czego oni nie rozumieją, coś co im, co im wszystkim umknęło w ich podziwie dla Abimelecha zeszły się raz drzewa aby ustanowić nad sobą króla. Wiecie, pomyślcie sobie o, o, o lesie i o drzewach. Czy tym drzewom jest potrzebny król? Czy, czy, czy, czy, czy drzewa potrzebują króla? Czy każde z nich nie jest wrośnięte w miejsce, gdzie rośnie i ma przeznaczenie, które Bóg na nich zamyślił? I jak czytamy, każde rodzi owoc według swojego nasienia. Czy one potrzebują jakiejś koalicji? Czy one potrzebują jakiegoś zgromadzenia? Czy one potrzebują nad sobą jakiegoś władcy? A więc pierwsza rzecz, która to zaczyna w tej, tej powieści, to mówi czy wy potrzebujecie króla rzeczywiście? Czy wy nie macie nad sobą króla? Czy Bóg nie jest waszym królem, który was uczynił, który was stworzył? Czy wy potrzebujecie ziemskiego króla? Gdy on, mimo jak powiedzieliśmy, całych swoich słabości, to rozumiał, że to nie jest właściwe, żeby Izrael sobie brał króla jakiegoś ziemskiego, dlatego, że Bóg jest ich królem. Ale wiecie, że w sercach Izraelitów było to pragnienie, żeby być jak inne narody. Było to pragnienie, żeby się nie odróżniać od innych, żeby mieć nad sobą tego ziemskiego króla. I rzekły te drzewa do Oliwki Bądź naszym Królem Lecz Oliwka rzekła do nich Czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie? A którą cześć się oddaje Bogom i ludziom? A mam pójść, aby bujać nad drzewami? Innymi słowy Przychodzą do drzewa oliwnego i mówią: Ty bądź naszym królem. A to drzewo oliwne się zastanawia i mówi: Przecież ja jestem powołany do tego, żeby olej dawać. Żeby z moich oliwek wyciskano olej, który służy na ołtarzu Boga. Pamiętajcie, to słowo bogowie, czy tam jest? To jest słowo Elohim które czasami odnosi się do jednego Boga. Nasz Bóg jest nazywany tym imieniem. Elohim jest niekoniecznie Bogu. Można tłumaczyć Bogu. Tyle, że to słowo jest w liczbie mnogiej, dlatego że Bóg jest w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch. I dlatego też hebrajskie słowo na opis naszego Boga jest w liczbie mnogiej. Jest to słowo Elohim. które oznacza Bogowie, dosłownie. Ale jest to jeden Bóg. Więc tutaj... Również w tym fragmencie niekoniecznie musimy tak tłumaczyć to Bogowie, musimy to tłumaczyć Bogu. I rzeczywiście wiecie, że oliwa była do namaszczania różnych rzeczy w świątyni. Bóg posługiwał się oliwą do namaszczania swoich proroków, do namaszczania różnych rzeczy w świątyni. I to, ta oliwka mówi do nich... Ja mam teraz zaniechać tego, do czego Bóg mnie powołał, do czego Bóg mnie stworzył, do czego mnie przeznaczył. Teraz pójść i co? I pójść nad drzewami? Robić to, co, co, co wy sobie chcecie, co wy sobie życzycie ode mnie? A więc e, wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego. Noże, Zostań ty naszym królem! Lecz drzewo figowe odpowiedziało im, czy mam zaniechać mojej słodyczy i mojego dobrego plonu, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? A więc podobną odpowiedź dała im. Dało dał im to drzewo figowe jak oliwka. Mówi, przecież ja ma, jestem takim drzewem, które w takiej obfitości rodzi, jak mało które inne drzewa. Nie wiem czy kiedyś widzieliście drzewo figowe ci z was którzy tam podróżowali trochę na południe Europy to to widzieli tam ja we Włoszech widziałem drzewa figowe i tam tych fig to jest po prostu jedna na drugiej prawie to drzewo obwieszone tymi figami i wiecie jakie są smaczne te figi słodziutkie jak są dojrzałe dobrze a ja i mówię co ja mam zaniechać mojej słodyczy i mojej okwitości i co i pójść nad drzewami bujać Uważnie słuchajmy się, co te drzewa mówią. Widzicie, proponuje im się władzę, proponuje im się pozycję, proponuje im się stanowisko ponad wszystkimi innymi drzewami, a one mówią: ale przecież Pan Bóg nas do tego w ogóle nie powołał. Pan Bóg nas stworzył, żebyśmy tam swoją, żeby oliwę produkowała. Ja żebym był obficie rodził te, te figi, żeby one były słodkie, żeby ludzie korzystali z tej słodyczy. Czy zwierzęta może nawet? Ptaki. To jest moje miejsce. To jest moje powołanie. się tamte drzewa myślały, to nie jest moje miejsce. Co z tego, że oni teraz przychodzą i teraz chcą mnie na swojego klucza? Co teraz z tego, że oni teraz są tacy zachwyceni nami i teraz chcą nas wybrać? Ale co co potem dalej będzie z nami? Czego mam zaniechać tego? Dlaczego teraz mam zająć się jakimś bujaniem nad drzewami? Tym, co tam oni sobie wymyślą i będę teraz się, jak, jak ci chcą, to ja będę za nimi. Jak ci, to za tamtym. Wiecie, jak to jest, jak tam się na górze stoi. To, to ludzie wywierają presję i chcą, żeby po ich myśli, bo jak cię wybiorą, to chcą, żebyś ty tak jak oni robili, nie? dlatego Bóg w Kościele nie ma wyborów. Ja nie wierzę w wybory w Kościele, że ludzie wiecie, wybierają sobie kogoś, pastora czy starszych, coś takiego. Nie, to Bóg wybiera, dlatego że my nie mamy się chwiać, jak ludzie nam mówią, ale my mamy się chwiać tak, jak Bóg nam mówi. Jak Bóg mówi w tą stronę idziecie, to idziemy w tą stronę, choćby wszyscy mówili, że nie idziemy. To nie znaczy, że jest jakiś, wiecie, że, że pastor czy starsi to mają taką absolutną władzę i tam muszą, wszyscy się muszą i spokornie słuchać i tak. Nie o to chodzi. Ale wiedzmy, że to Bóg powołuje przywódców w kościele. Tak jak Bóg powołał w swoim ludzie proroków, tak jak on powołał, powołał swojego króla według swojego serca. A w nas dzisiaj jest tendencja taka demokratyczna. Tak jak w tamtych była. Wiecie, wybrać sobie kogoś, kto nam będzie się podobał. Kogoś, kto nam będzie odpowiadał. Kogoś, kto nam będzie pasował. A potem będziemy nim sterować, tak jak nam się podoba. Da? żeby nam mówił to, co nam się podoba, nam co chcemy słyszeć. I, tak, I takie decyzje podejmował, jakie my będziemy chcieli. Ale wiecie, coś takiego w Kościele to po prostu jest tragedia. To jest chaos. To jest zamęt. Jak zresztą w każdym innym państwie, które takimi zasadami się kieruje. I to widzimy. W świecie polityki. Jaki tam mamy chaos, jaki zamęt, Jakie ciągle. Bo, bo zawsze musi być partia taka, musi być partia przeciwna, muszą być zwolennicy, musi być opozycja itd. bo mamy całe to wiecie, gdzie ludzie chcą swoje opinie wyrazić. I no wydaje nam się, że to jest najlepszy system, bo coś lepszego. No chyba to lepsze od dyktatorstwa. nie? No oczywiście w naszych ludzkich realiach tak. Ale w Bożym Królestwie, którego Izrael był reprezentantem. Tak nie miało być. Oni mieli zawsze słuchać tego, co Bóg mówi, I, i, I być wrażliwymi na ten wiatr ducha. I według tego wiatru się pochylać w jedną czy w drugą stronę. I te drzewa reprezentują tych wszystkich wcześniej, którym być może, tak jak Gedeonowi proponowano, zostań naszym królem. A oni? oni... Bóg mnie nie powołał do królowania nad wami. Tak jak Gedeon powiedział... Nie! To nie jest moje powołanie. Chociaż widzimy, że tam w sercu coś tam mu się podobało z tego i tam później widzieliśmy te rezultaty tego, ale był świadomy tego, że to nie jest miejsce. I być może byli inni jeszcze wcześniej, o których Słowoż nam nie mówi, którzy podobnie jak Gedeon powiedzieli, nie! Nie będziemy nad Wami panować, nie będziemy nad Wami krążać, nie będziemy teraz Waszymi reprezentantami, będziemy robić to, co Wam się podoba, a nie! Będziemy tam, gdzie nas Bóg powołał i będziemy robić to, czego Bóg nas powołał. Wtedy rzekły drzewa do winorośli: Noże, zostań ty naszym królem! Lecz winorość odpowiedziała im: Czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Więc ponownie. Winorość mówi: nie, słuchajcie, coraz niżej idą, nie? Jeszcze do krzaka przyszli. No, to tych krzaków winorośli. To chociaż ty bądź tam z nami. do tych wszystkich idą co owoce Wiecie, do tych, co coś, coś tam widzą w nich jakąś wartość, tak? Te wszystkie drzewa, zwróćcie uwagę, to są drzewa, które owocują, które przynoszą jakiś owoc. A więc te drzewa widzą, że no ci to tutaj coś mają do zaoferowania. Czy coś, coś tutaj do nich się, wiecie, inni przychodzą, zbierają te owoce, korzystają z nich. To jakaś, jakaś wartość się z nich. No to niech oni do Tych, co są wartościowi, tak? Najpierw poszli do tych. Żeby ci wartościowi byli ich królami. Tak jak Gedeon. Ten, to, to, miał, to miał, miał jakąś wartość ten człowiek. Miał, miał jakąś postawę, miał jakąś, jakieś serce, które chciało służyć Bogu. Coś, była w nim jakaś ten, ten Przyniósł to na owoc wyzwolenia ich narodu. No, tak, takich chcieli królów. Ale ci wszyscy odpowiedzieli nie. nie, To nie jest nasze miejsce, żeby teraz bujać nad drzewach. I wszyscy o nie mówili. Wtedy Rzekły wszystkie drzewa U nas jest powiedziane Do głogu Ja sprawdziłem to słowo To słowo to jest Hebrajskie słowo atad. I to słowo Nie oznacza głogu tak naprawdę Ale jest to słowo, które opisuje Osty i ciernie A więc tutaj bardziej powinno być Rzekły do ostu albo rzekły do ciernia. Sprawdźcie inne przykłady nasze polskie, nawet, możecie tam to znaleźć. Nie wiem, czy... czy, czy, czy... Nie wiem, no to nie wszyscy tutaj mieliśmy jakiś kontakt z cierniami, to może nie bardzo tak bardzo, ale z ostami to chyba wszyscy mieli do czynienia. Jakie są dwie charakterystyczne cechy wielu ostów? Jedna jest taka, że są... Atrakcyjne, że nawet na nie popatrzeć. Wiele z nich jest ładnych. Wiecie, jest wiele ozdobnych ostów i osty często mają piękne kwiaty. One potrafią ładnie wyglądać. Ale jak się do nich zbliżymy, jak, jak wiecie, za, zachwycimy się nimi, nie wiemy, co to jest i zaczniemy, wiecie, brać, ręce się przekonamy, jakie one mają kolce. Tak nieprzyjemne są w dotyku. Mogą ładne wrażenie robić, mogą ładnie wyglądać, ale owocu z nich żadnego nie zbierzemy. A jak się do nich za blisko zbliżymy, to nas spokują. A więc poszły do ostu, do ciernia i mówią Nurze, zostań ty naszym królem. A więc jak tamci nie chcieli cię owocni, no to sobie łotra znajdziemy jakiegoś, który dobrze wygląda, który dobre wrażenie sprawia, ale jest nic nie warty. Który się nadaje tylko, żeby go spalić chwast. A głuk, czyli Oset, odpowiedział drzewą, jeżeli naprawdę chcecie my namaścić na swego króla, chodźcie. No, temu się podobało. Tamci, owocni, widzieli, to nie dla nas. Ale Oset, o, ten tu miał ambicję. No tak. Jak chcecie, no to chodźcie, chodźcie tutaj, schrońcie się w moim cieniu. się sobie ten oset, jakiego on ma cień. Te drzewa tam cały las do niego. Przychodzi, ty zostań naszym królem, te wielkie drzewa, a ten oset to wie, pokraka, mały, chudy. A nawet jak wyrośnięty, tylko oset, szybko taki oset wiecie, rośnie i szybko ginie. No, no to chodźcie, mówię, chodźcie blisko, blisko, do mnie tutaj, do mojego cienia. No? Co to znaczy? No, poddajcie się, mówi mojemu autorytetowi. Chodźcie tutaj, chodźcie do mnie, do mojego cienia. Schroncie się w moim cieniu. I teraz tutaj u nas dalej i tak jakby to brzmi, jakby ten Osset dalej mówił, ale tutaj znowu nie jest, to, nie, jest to, nie jest to zbyt precyzyjne tłumaczenie. Jeżeli nie, to niech wyjdzie ogień z Głogu, czyli z, os z ostu i strawi cedry Libanu I tutaj są to słowa Jotama jako komentarz tego komentarz tego o czym wcześniej powiedział mówi jeżeli nie, czyli jeśli co nie będziecie pod jego w jego cieniu nie będziecie się słuchać jego autorytetu jeśli nie będziecie tylko według jego dyktanda postępować jeśli nie będziecie, tak jak ten oset wam mówi to co się stanie? to z tego ostu wyjdzie na was okiem i was strawi A więc y Jotam tutaj widzicie posługuje się tą właśnie formą przypowieści y aby skarcić niegodziwość sychemitów, jednocześnie wypowiada tutaj prorocze słowa i w tej przypowieści on wie, że jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który jak wiecie również posługiwał się przypowieściami, aby z jednej strony budzić zainteresowanie słuchaczy, a z drugiej strony aby w głęboki sposób obrazować, ilustrować prawdy Boże. I tutaj Jotam to robi przez tą przypowieść. Kim jest ten Oset? No to nie trzeba się wiele zastanawiać kto przyjął, kto chciał być królem Abimelech on jest tym ostem nie jest jakimś owocnym drzewem nie ma w sobie żadnej wartości tak naprawdę ale jest tylko ostem cierniem który w tej chwili może im się wydawać atrakcyjny ale bardzo szybko zobaczą że stanie się przyczyną ich zguby że ogień wyjdzie z tego ostu i strawi ich i tak dosłownie się stanie dosłownie tak się stanie Abimelech w swej pysze i zarozumiałości pożądał tronu i ci ludzie pożądali władcy i jedni drudzy w tym swoim pożądaniu wbrew zamysłowi Bożemu zmierzali do własnej zguby zobaczcie jakiś to kontrast między postawą naszego Pana Jezusa Chrystusa który jak wiecie jest królem ale przyszedł nie jako król pierwszy raz ale przyszedł jako sługa jego uczniowie wiecie, wiedzieli, że on przyszedł ustanowić królestwo. Pan Jezus mówił o królestwie ciągle, pamiętacie? A królestwo niebios, a królestwo. I ciągle mówi o królestwie. I oni wiedzą królestwo, królestwo, królestwo, królestwo. Król, król kto królem. Jezus królem. Oni wiedzieli, że Jezus jest królem i ciągle w tym królestwie. I oni wiecie, już się szykowali na stanowiska do tego królestwa, ci uczniowie tam między sobą dyskutowali, wiecie, kto będzie najważniejszy w tym królestwie nie Pamiętacie? A? Mieli ambicje. Oni też mieli te ambicje w sobie. Nawet to mamy jedni poszli, mama, słuchaj, staw się za nami, u Panesa rzekł, jak on przyjdzie w swoim królestwie, to my jeden po prawej, drugi po lewej, Tak sobie chcieli się ustawić już w tym królestwie. Takie mieli ambicje, ci przyjąłem. Wiecie, w Kościele nie brakuje ludzi z ambicjami którzy chcieliby zajmować jakieś pozycje. I jest napisane, że kto się o biskupstwo ubiega, dobrych rzeczy pragnie. Biskupstwo to nie znaczy jakiś biskup, wiecie, z jakąś szatą czerwoną i tam opaską jakąś przez pierś. Nie, biskup to po prostu znaczy starszy. To to jest biskupstwo, tak? A biskup to starszy w zborze. I to dobrze jest. Jak ktoś pragnie tego, to, to jest dobrej rzeczy się stara. Więc nie ma nic złego w takim pragnieniu bycia starszym. Ale dlaczego? Czy jest to pragnienie, które faktycznie wynika z tego, że Ciebie Bóg przeznaczył, Ciebie Bóg powołał, Ciebie Bóg namaścił, Ciebie Bóg chce widzieć w tym miejscu, bo jest taka potrzeba w tym sporze i dla Ciebie Bóg tam ma miejsce. Czy jesteś jak ten oset? który pożąda tej pozycji, który chce jakiegoś, żeby się jego zdanie bardziej liczyło i żeby inni go słuchali, żeby miał coś do powiedzenia, żeby coś więcej mógł, wiecie, według swojej własnej woli. To jest zasadnicza różnica. Skąd się bierze to pragnienie? Czy jest to właśnie to błogosławione pragnienie, które Bóg wkłada w serce, czy jest to takie pragnienie ostu? Jeśli jest to pragnienie ostu, to zawsze koniec jest taki sam zawsze są niesnaski, zawsze są jakieś poróżnienia. Rezultatem jest tego ogień, który od tych ludzi wychodzi i niszczy tym, którym ponoć mieli tak służyć. I Pan Jezus patrzy na swoich uczniów, wiecie, którzy, którzy tak się szykują już na te stanowiska, wiecie, chcą być troszkę wyżej od innych, nie? I Pan Jezus do nich mówi Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wiele Pan Jezus mówi w moim Królestwie są wysokie stanowiska ale na nich są ci, którzy są najniżsi jeśli chcecie być najwyżsi w Królestwie Bożym, to bądźcie najniższymi sługami odrzeźwiło tych właśnie Wiecie, kiedy Pan Jezus raz drugim powtórzył coś takiego, niech to troszkę trzeźwiło. I już widzimy, że tam jeszcze później dalej to królestwo mają w głowie cały czas. dobrze, jeśli we właściwym sensie. Ale gdzieś tutaj Pan Jezus znowu robi tę, tę, tę, tę, tę dramatyczną różnicę od naszej koncepcji, wiecie, władzy, naszej koncepcji przywództwa, naszej koncepcji tego, co to znaczy mieć pozycję w Kościele. Pan Jezus mówi, ta pozycja, im wyższa jest, tym wiąże się z większymi wyrzeczeniami, tym wiąże się z większymi odpowiedzialnościami i, tym, i wiąże się z większą, uniżoną służbą. I tego nie ma, taki człowiek się nie nadaje na żadne stanowisko. Jeśli ktoś szuka tego stanowiska, dlatego żeby inni mu służyli, żeby inni go teraz stawowali w pierścionek złoty, czy żeby inni przed nim klękali, nazywali go wasza eminencja, czy nie wiadomo jak tam jeszcze, jakimi tytułami sobie dopiszę tych tytułów, nie wiadomo ile to Pan Jezus mówi, to nie w moim Królestwie. To jest Królestwo tego świata, Pan Jezus mówi. W Królestwie tego świata ci władcy i ci przywódcy rządzą samowolnie, rządzą tak, żeby dla własnej korzyści wykorzystać tą władzę, ale mówi, nie tak ma być między wami. Nie tak! Ale ten, kto chce być wielki, niechaj będzie sługą wszystkich. A więc drodzy bracia i siostry, jeśli pragniemy czegoś więcej dla nas w Kościele, jeśli pragniemy czegoś, jakiejś pozycji, niekoniecznie, że ktoś nas tutaj postawi na jakieś pozycje, ale jeśli chcemy pragnieć, to wiedzmy, że to dobra rzecz. Ale wiedzmy też, że prawdziwa droga do tej pozycji w Bożych oczach jest drogą przez uniżenie służbę. Przez pokorną służbę innym. Przez uniżanie się do tych, którzy są niżsi od nas i służenie im. To jest droga. I to jest jedyna droga, którą Bóg błogosławi. Wszelkie inne to są drogi ostów, tak jak Abimelecha, które prowadzą do zniszczenia. Jotam nie pozostawia sychemitów w niepewności do tego, co ma na myśli. Wiecie, że Pan Jezus, kiedy mówił swoje przypowieści, pewnych ludzi pozostawiał w nieświadomości można powiedzieć nawet wręcz zajasz mówi, że mówi tak, żeby słuchając nie słyszeli i patrząc nie widzieli ale czytamy, że gdy był na osobności ze swoimi uczniami to tym wyjaśniał i o tam tutaj jak Pan Jezus ze swoimi uczniami postępuje zamierza im wyjaśnić, żeby nie mieli wątpliwości co ta Jego przypowieść oznacza i mówi do nich następująco jeżeli tedy w sposób godny i prawy uczyniliście Uczyniliście to, że ustanowiliście Abimelecha królem I jeżeli dobrze postąpiliście z Jerubalem i z jego domem Jeżeli odpłaciliście mu według tego, jak zasłużył Bo przecież on, mój ojciec, walczył za was swe życie narażał i wyrwał was z ręki Milieńczyków. Mówię, jeżeli dobrze, jeżeli faktycznie dobrze postąpiliście, czyli ty mamy tą, ten, ten to jakby warunek błogosławieństwa. Mówi, jeżeli dobrze postąpiliście w tym, co zrobiliście, z moim ojcem i z jego domem, z tymi siedmioma siedmiu synami, którzy zostali zamordowani. Jeżeli to było dobre, co zrobiliście. Mimo tego, co pamiętajcie, co mój ojciec dla was robił. Wy zaś, mówi, powstaliście dziś przeciwko domowi mojego ojca, wymordowaliście za jednym zamachem, na jednym kamieniu, pamiętajcie to znaczy, jego synu w liczbie siedemdziesięciu mężów i ustanowiliście Abimelecha, syna jego służącej, królem nad obywatelami Sychem, dlatego, że jest waszym bratem, jeżeli w sposób godny i prawy postąpiliście dziś z Jerubalem i z Jego domem, to cieszcie się z Abimelecha. I niech on także cieszy się z was. Więc mówi do nich, pomyślcie o tym, co zrobiliście. Pomyślcie o tym, co zrobiliście. Jeżeli dobrze zrobiliście, to cieszcie się. No niechaj, to bądźcie błogosławieni. I niechaj Abimelech będzie błogosławiony. Jeśli to jest dobre, co zrobiliście lecz jeżeli nie to niech wyjdzie ogień z Abimelecha i pochłonie obywateli z sychem wraz z załogą warowni i niech wyjdzie ogień z obywateli z sychem i z załogi warowni i pochłonie Abimelecha z drugiej strony jeśli postąpiliście haniewnie jeśli nie postąpiliście godnie, to niechaj Abimelech stanie się waszą zgubą a wy się z kupą Abimelecha. Więc zobaczcie, to Jotam i, i niejako i, życzy im błogosławieństwo, jeśli, błogosławieństwa, jeśli to, co zrobili, jest dobre. I rzuca na nich przekleństwo, jeśli to, co zrobili, jest złe. I oczywiście Jotam wiedział. On to nie to, że on się zastanawia, że on nie wie, wiecie, czy to było dobre, czy to nie było. On to tak, w sposób taki to przedstawia, aby oni usłyszeli, i być może rozpoznali echo tego, co się kiedyś na tych górach wydarzyło. Kiedy to Mojżesz zapowiadał błogosławieństwo za posłuszeństwo i, i przekleństwo za nieposłuszeństwo. I tak skonstruował tą przypowieść. I tak wypowiedział to słowa, żeby gdzieś być może w ich sercach zabrzmiało to, co kiedyś na tych górach było powiedziane. Że Bóg jest nad tym wszystkim. Że Bóg będzie czuwał. I że kiedy ludzie dopuszczą się bezbożności, to Bóg się o to upomni. Że te grzechy znajdzie. Że nie ujdzie im do płazem. Że teraz mogą się cieszyć. Teraz mogą świętować. Teraz mogą myśleć, że wszystko jest fajnie, bo Abimelech jest ich królem. I osiągnęli to, czego chcieli. Ale niech wiedzą, że Bóg to wszystko widzi. I Bóg je dopuści. Żeby ta niegodziwość, ta niesprawiedliwość uszła płazem. Ale Bóg sprawi to, że ogień wyjdzie z Abimelecha i zniszczy ich. I z nich wyjdzie ogień i zniszczy Abimelecha. Abimelech tutaj wypowiada proroczą klątwę nad tymi ludźmi. I wiecie, że nie jest to odosobniona klątwa Słowa Bożego. Tak jak Mojżesz zapowiadał te błogosławieństwa i przekleństwa, tak kiedy Pan Jezus przyszedł, dokładnie zrobi to samo. Mówił o błogosławieństwie tych, którzy są odniżonego ducha. Którzy pragną i łakną sprawiedliwości. Którzy czynią pokój. Którzy znoszą prześladowania dla Ewangelii. Którzy szukają Boga z całego serca. Mówił błogosławieni jesteście. Dla tych jest błogosławieństwo, ale Pan Jezus też miał słowa przekleństwa. Pan Jezus też miał słowa groźby. Pan Jezus też miał słowa zapowiedzi sądu. On nie tylko przyszedł, jak niektórzy go przedstawiają, w słodkich słowach i mówił tylko o dobrych rzeczach i błogosławieństwie. Pan Jezus mówił o piekle więcej niż wszyscy apostołowie razem wzięci w swoich listach. I mówił o sądzie. I mówił o karze. I mówił o gniewie Bożym, który obraca się przeciwko wszelkiej ludzkiej bezbożności. I że nasz grzech, nasze niepodsłuszeństwo nie ujdzie nam płazem ale będziemy surowo ukarani. Do jakich ludzi szczególnie tyczą się groźby zawarte w Bożym Słowie? W środę tutaj, żeśmy o tym rozmawiali, krótko tylko przypomnę, czy przeczytam może z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Gdzie Pan Jezus, obchodząc miasta, głosząc Ewangelię, widzi zatwardziałość serc pewnych miejsc. I Pan Jezus przestrzega te miejsca przed sądem, który je czeka. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Zobaczcie, grozi miastom, w których dokonało się najwięcej cudów.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 A Ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższony będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u Ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam Wam, żej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli Tobie. Więc Pan Jezus mówi... Wyście otrzymali łaskę Wyście otrzymali błogosławieństwo Wyście otrzymali dobrodziejstwo Jakich tamte miasta nie otrzymały I dlatego na was jest większa odpowiedzialność Dlatego wy będziecie surowiej sądzeni Dlatego do was Na was spadnie większa kara Niż na tamtych, którzy nie słyszeli takiego poselstwa I nie mieli takiego świadectwa I nie widzieli tylu znaków i cudów działalności Bożej. Patrzę, że mój czas mija już. I nie mam teraz czasu, żeby czytać te wszystkie fragmenty, ale weźcie korkondancję, jeśli macie w domu i zobaczcie, ile rzeczy wydarzyło się z Sychem wcześniej. Sychem nie było jakimś nieznaczącym miastem. To było miasto, w którym wiele, wiele bożych rzeczy się wydarzyło. Tam właśnie jest mowa o Abrahamie. Tam jest mowa o Jakubie. Tam jest mowa o Izaaku. Tam oni, wszyscy, Abraham i Jakub, budowali ołtarze w Sychem, przy których wzywali imienia Bożego. Te miasta miały głęboką, religijną tradycję. Jozue wyznaczył to jedno z miast i wyznaczył Sychem jako miasto schronienia, co było szczególnym przywilejem. Kiedy później zabrano kości Józefa z Egiptu, wiecie, gdzie jej pogrzebano? W Sychem. To nie było jakieś miasto, które nie miało świadectwa. Nie byli ludzie, którzy nie wiedzieli o Bogu i tak gdzieś tam tylko z daleka słyszeli, gdzieś tam, że w Silo jest tam świątynia. To byli ludzie, do których Bóg przemawiał, wśród których działał, którzy mieli świadectwo tradycji w swoim mieście. Mieli te ołtarze, mieli te pamiątki, mieli te wszystkie, mieli grup Józefa. I tam oni zbudowali świątynię tego Bahla Berlit. I tam dopuścili się takiego zła. I tam sobie ustanowili pierwszego króla, którego Bóg nie chciał. Tam tak się sprzeniewierzyli Bogu. Bracia, siostry. W świetle tego, myśląc o tym, jak poważne było to przestępstwo sychemitów, w obliczu tak wielkiego duchowego dziedzictwa i błogosławieństwa zważmy na słowa apostoła z listu Hebrajczyków, który mówi, o ileż stroszej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał. I zbezcześcił krew przymierza Przez którą został uświęcony I znieważył ducha łaski Pomyślmy o sobie bracia siostry Co się z nami stanie Jeśli my mając tak wiele łaski Doświadczywszy tak wiele błogosławieństwa Otrzymawszy tak wiele Zlekceważymy tu wielkie zbawienie Zajmiemy się swoimi sprawami Zajmiemy się sprawami tego świata Zajmiemy się naszym życiem A sprawa Królestwa Bożego Mnie być na drugim miejscu w naszym życiu Albo jeśli tak będziemy czynić, to w ogóle zejdzie z naszego życia. Pomyślmy, o ileż sroższej kary. Czytamy tutaj. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto tak postąpił Synem Bożym. Kto podeptał Go. Kto z szczęściu tref przymierza. Kto znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę. Oraz Pan sądzić będzie lud Swój. Zwróćcie uwagę, te słowa nie są powiedziane w kontekście niewierzącego świata i ludzi, którzy nie nawrócili się. Te słowa są powiedziane w kontekście Bożego Ludu, który podeptał to, co dostał. Nie wykorzystał tego, nie poświęcił się temu, nie, nie postawił tego jako najwyższą wartość w swoim życiu. Ale sobie zbudował jakąś inną świątynię w swoim sercu. W tym sercu, które kiedyś ślubowało Jezusowi wierność do końca. Tego, w którym sercu było to wyznanie, że Jezus jest Panem. I uczyniliśmy Jego Królem, i uczyniliśmy Jego władcą. Jego powiedzieliśmy, że będziemy wszystkie, jak Jego będziemy słuchać, zanim będziemy szli, Jemu będziemy wiernie służyć jeśli to gdzieś zgubimy jeśli to gdzieś upadnie w naszym życiu jeśli gdzieś obok Niego powstaną jakieś świątynie jakiegoś innego Bożka jeśli my chcemy służyć Bogu ale jednocześnie trzymać się jakichś innych jeszcze rzeczy jeśli jeszcze pewne inne Jezus tak, Jezus jest święty Jezus jest dobry, ale jeszcze muszę się tego trzymać jeszcze muszę tamtego się trzymać jeszcze tamto jest ważne i niestety często jest tak ważne że Jezus schodzi na drugi plan Że kiedy powinieneś być w sprawie Jezusa, nie masz czasu, bo tamte rzeczy są ważniejsze, są pierwsze. Musisz się im najpierw poświęcić. A jeśli nie masz nic innego, no to wtedy tak, wtedy możesz przyjść do zboru. Wtedy możesz zająć się tamtą czy tamtą służbą. Wtedy możesz pójść i świadczyć o Chrystusie. Wtedy możesz to czy tamto, ale jeśli nie, no to tamte rzeczy mają pierwszeństwo. Biala. straszna to rzecz, jak czytaliśmy. Wpaść w ręce Boga żywego bo jeśli, czytamy dalej otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy rozmyślnie grzeszymy, świadomie czynimy sobie jakichś innych poszków Jezusa stawiamy na równi z jakimiś innymi sprawami jeśli poznawszy się otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy nie ma ofiary za grzechy. W takim stanie nie licz, że staniesz przed Bogiem i Bóg cię usprawiedliwi tym, że wierzyłeś w Jezusa. Dla takich ludzi nie ma usprawiedliwienia. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Wiecie, ten ogień wyszedł z Abimelecha i strawił sechimitów. Później też sam Abimelech został strawiony. Nie przez nich bezpośrednio, ale zaraz obok. Ale wiecie, o ile straszniejsze jest, kiedy ogień Boży czas trawi człowieka. O ileż to straszniejsze jest wpaść w ręce Boga żywego, którego się zlekceważyło w naszym życiu. Którego się uznało za króla, ale któremu się później nie służyło, jak królo, jako królowi. Którego mu powiedziało się, że będzie wszystkim i że będzie panem a potem postawiono go na którymś tam miejscu w swoim życiu. Pomyślmy, rozważmy, osądźmy o ileż sroższej tory. Godzien jest taki człowiek, winien jest taki człowiek. I mówiąc te słowa bracia i siostry, mam nadzieję, że nic na nas nie idzie w tym kierunku. Taka jest moja nadzieja i taka jest moja modlitwa. Ale wiecie, że te słowa są z listu który kierowany jest do chrześcijan, którzy zwalniają w biegu. Którzy zamiast się rozwijać, zamiast udawać coraz więcej owocu, idą coraz wolniej. Owoc zanika. Życie staje się coraz bardziej jakieś takie letnie, jakieś takie rozmyte. Inne sprawy zaczynają nabierać zbyt wielkiej wagi w ich życiu. Jeszcze są w kościele. Jeszcze dyszą ale lewo. I ten autor tego listu surowo ich ostrzega, że jeśli tak dalej będzie, to czeka ich odrzucenie, czeka ich spalenie, czeka ich zniszczenie i ich wszelkie jakieś, wiecie, przeszłe rzeczy nic nie pomogą. Jakieś, jakieś słowa nic im nie pomogą. Jeśli nie ma owoców w życiu, jeśli nie ma realności społeczności z Bogiem, to nic im nie pomoże. I są to Słowa, które powinny zawsze budzić bojaźń w naszych sercach i zawsze pchać nas do głębokiej refleksji nad naszym duchowym stanem i głębokiego osądzenia samego siebie i nie tylko osądzenia, żeby się na chwilę zasmucić nad sobą, nie tylko po to, żeby na chwilę jakąś emocjonalną przeżyć refleksję, ale żeby coś z tym zrobić. Żeby szukać ratunku u Boga, szukać przemiany, szukać odnowy, szukać ratunku z tego stanu rzeczy, wiedząc jak straszne są konsekwencje zobaczcie, jak daleko ci z ci odeszli nie musimy czekać, wiecie, czasami ludzie dopiero się ockną, kiedy już taki straszny owoc się w ich życiu pojawi kiedy już gdzieś wpadną w jakiś grzech znowu kiedy już się uwikłają w jakieś, jakieś sprawy, dopiero wtedy się uświadamiają, że no, nie jest ze mną dobrze ale bracia i siostry nie na darmo tutaj co niedzielę wspominamy wieczerzę pańską dając nam co niedzielę okazję, żeby zwalecamy samych siebie dając nam okazję każdej niedzieli, aby badać nasze serca przed Panem i zastanawiać się, czy rzeczywiście On jest moim Panem w pełni. Czy służę Mu jako Pan, czy chodzę za Nim jako moim Panem, czy to rzeczywiście On jest moim Królem, czy może jestem takim Abimelechem, który zaczyna rządzić według własnego widzimisię i postępować według własnej zazwa. Bo jestem takim sychemitą, który ma religijną tradycję, ale dzisiaj gotów iść za, za czymś innym, za jakimś innym Panem prawdziwym Bogiem. Uklęknijmy bracia, siostry i chciemy jeszcze modlić się i rozważyć te słowa w modlitwie. Zachęcam was wszystkich gorąco do modlitwy. i smagasz nas nie, aby nas zniszczyć, odtrącić, ale zaprzeczynisz to w swojej wielkiej, ojcowskiej miłości dla nas. Nie chcąc, aby ktokolwiek z nas zginął, aby ktokolwiek odpadł od żywego Boga, aby ktokolwiek stał się jakimś gorzkim korzeniem, aby ktokolwiek strzelił z tej drogi życia i poszedł za jakimiś bombonami tego świata. Panie, własce Twojej Twojej że napominasz nas i wzywasz nas, aby odnowić nas, aby rozpalić w naszych sercach ten ogień żarliwej miłości do Ciebie, wolliwości i poświęcenia się Tobie, gotowości na wyrzeczenia i ofiary, aby Tobie służyć i Twoje królestwo mieć na pierwszym miejscu w naszym życiu. Niechaj Twój święty mówi do każdego z nas i pomoże każdemu z nas osądzić samego siebie przed Tobą, czy rzeczywiście jesteś naszym Panem i jedynym Panem, czy też jeszcze pokładamy ufność w jakichś innych mocach, w jakichś innych rzeczach, w jakichś innych ludziach, w jakichś innych kwestiach poza to. Niechaj Twój święty Duch pomoże nam osądzić samych siebie. Pokutować przed Tobą i szukać Ciebie, Panie, abyś prawdziwie Ty był Panem naszego życia we wszystkich Jego sferach. Aby wszystko było Tobie poddane, abyśmy we wszystkim Tobie służyli jako Pana. Prosimy działy w każdym sercu, w, w mocy Ducha Tego Świętego. Amen. Chcę panie, dobrze podziękować za to dzisiejsze słowo, które przekazałeś nam. Byśmy mogli to słowo rozważać głęboko w swoim sercu. Ja Tobie, Panie, osobiście dziękuję, że dałeś mi ten dar nowego życia, że mogłem ze skruszonym sercem przyjść do Ciebie żałować za wszystko to, co kiedyś było złe w moim życiu. Ja przyrzekłem wtedy Tobie że pragnę z całego serca, żebyś był moim Panem, i moim królem, w moim życiu. Dziękuję Ci przede wszystkim, kochany Jezu, że wyprowadziłeś mnie z tej ciemności i mogłam wejść do Twojej światłości, że dzisiaj jesteś moim Panem i królem. Kochany mój Jezu, jeżeli coś jeszcze jest nie tak, coś Ci się nie podoba w moim życiu, to proszę Cię dzisiaj, teraz, abyś wszystko jeszcze to, co niedobry, wykorzenił to z mojego życia. Chcę Ci służyć całym sercem. Chcę każdego dnia wsłuchiwać się w Twoje słowa i moje życie prowadzić tak, jak Ty, Panie Panie Panie naprawdę z całego serca, abyś Ty zajął miejsce w moim sercu cały czas, żebyś Ty był Królem. To Ty, Panie Jezu, powiedziałeś do nas najpierw martwcie się o Królestwo Boże, a resztę będzie Wam dodało. Ja dzisiaj Panie Tobie dziękuję za wszystko, co czynisz w moim życiu. Za moją pracę, którą mam, którą mi dajesz w tej codzienności. Że niczym się dalej nie przyjmuję. Że mogę dzisiaj, kiedy wstaję każdego dnia rano, mogę każdy dzień rozpoczynać z Tobą, Panie. Że mogę wsłuchiwać się w Twoje spowod. Mogę kończyć ten dzień z Tobą każdego dnia. Za wszystko Ci dzisiaj dziękuję. I dopomóż mi, aby, aby mógł dalej kroczyć tą drogą Twojej światłości. Jeżeli pragniesz mnie, Panie, do czegoś powołać, to pragnę, aby tak się stało. Nie moja pora, ale Twoja Pani się stanie. Każdego dnia to pomóż mi także. I pragnę prosić Ciebie, byś nawrócił moją rodzinę, moją żonę, moje dzieci, aby mój cały dom był nawróconym domem. Ja to powierzam w Twoje ręce, Pani. Z całego serca. Bądź Boże błogosławiony. Jeszcze raz dziękuję za to dzisiejsze słowo. Amen. Amen. Znaczy ja mówię się o to, żeby ten dobrobyt, żeby to, że nie ma prześladowań nie stało się dla nas przekleństwem, ale żebyśmy doceniali, byli wdzięczni i nie byli ospali. Jakoś tak właśnie tym, co jest dla nas przyjemne nie zapominali, jaki jest nasz cel. To jest takie właśnie łatwe, żeby szukać tego, co jest przyjemne dla nas i zapominać o tym, co jest, co jest ważne, a często jest sprzeczności. Piękny wieczór, że przemawiać na naszym, mamy Twoje słowa. Nie pozwól, żebyśmy utracili sprzed naszych oczu ten, ten cel. Chwałać na stare. Nasz kontynuuj, prosimy o Twoją pracę w naszych sercach. Jeśli miałeś nam dzisiaj usłyszeć Twój głos, jeśli poruszyłeś nasze serca, niech nie będzie to tylko chwilowe, ale niech nasze decyzje doprowadzą do zmiany jakichś konkretnych rzeczy w naszym życiu, tak aby to słowo dało owoc w przemianie naszego życia. Aby owoc który rodziny był coraz obfitszy i był to owoc trwały, I był to owoc miły, tak A tak prosimy, przycinaj to wszystko jeszcze, co słabe, co chore, abyśmy mogli wdawać więcej owoce. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, że kochasz nas i pragniesz naszej obfitości. i że kiedy przycinasz powoli, w że później radujemy się z tą na Orocy. Tą tak, Panie, dziękujemy za te słowa, które kierujesz do Was. Przez tą historię i przez wiele innych. Odcinając, oczyszczając, wzywając do upamiętania. Wiem, że czy czymś tam, aby umożliwić nam korzystanie z większej o fidości Twojej, większego błogosławieństwa Twojego. Już nie masz upodobania w śmierci krzesznika, ale masz upodobanie w tym, aby ubłogosławić wszelkim błogosławieństwem Niego. I wiemy, że Twoje dzieci są tą szczególną własnością, które kochasz, dla których zamierzasz dobre ale zło. Wielbimy Cię za to pamiętasz. Wielbimy Cię udajemy się pod Twoją mocną rękę. Chcemy się ukorzyć. I szukać Twojego oblicza. Chcemy się uniżyć Pani I szukać Ciebie. Dziękujemy za to biednicę, W których zapewniasz nas, że jeśli szukać Cię będziemy z całego serca. To z pewnością Cię znajdziemy. Jeśli wytrwale będziemy pukać. To otworzą nam Dziękuję Ci, dziękuję Ci.